Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 17 rozdział. Dla tych z was, którzy jesteście z nami po raz pierwszy, powiem tylko, że jesteśmy w trakcie rozważania całej tej księgi, fragment po fragmencie, czytamy ją i rozważamy różnorakie, wielorakie bogactwo Bożej mądrości, które jest zawarte w każdym fragmencie Jego słowa. Pan Jezus powiedział, że człowiek nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust, każdym słowem. Naszą tendencją jest wybieranie tych najsmaczniejszych kęsków, tych najbardziej ekscytujących fragmentów i rzeczy ze Słowa Bożego, które mają tak oczywisty przekaz, jednak Słowo Boże też pełne jest takich fragmentów, które po pierwszym przeczytaniu nie wydają się nieść jakiegoś wielkiego duchowego poselstwa i nie wydają się być źródłem wielkiego zbudowania. A jednak kiedy się nad nimi zatrzymujemy, kiedy modlimy się, kiedy zaczynamy troszeczkę głębiej w to słowo patrzeć, szukać odniesień do innych fragmentów słowa, które wiążą się z tym miejscem. Okazuje się, że prawdziwie możemy nakarmić się każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I ten fragment, który dzisiaj będziemy rozważać, jest tego przykładem. Ostatnio przyglądaliśmy się Bożej opatrzności nad Jego pomazańcem, który znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Król Dawid, wybrany przez Boga, jest poddany ciężkiej próbie. Jego własny syn nastaje na jego życie, chcąc przejąć władzę. Przez wykreowanie własnego atrakcyjnego wizerunku, obłudną miłość do narodu i polityczne intrygi zdobywa serca niemal całego ludu Izraela. Przy jego boku staje wielu znamienitych mężów stanu, wśród których jest także zaufany doradca Dawida, Achitofel. Kiedy Dawid się o tym dowiaduje, postanawia opuścić Jeruzalem, zabierając ze sobą jedynie najbliższych. W towarzystwie skromnego zastępu wiernych mu wojowników pośpiesznie uchodzi na wschód, aby szukać schronienia na wyżynnych pustkowiach. Jego serce jest złamane. W bólu odrzucenia, zdrady, modli się o jedną rzecz: Jachwę obróć w niwecz radę Achitofela. Ta krótka modlitwa zapisana w drugiej Księdze Samuela w XV rozdziale i 31 wierszu, została wysłuchana przez wszechmogącego Boga, który postanowił zgubić zbuntowanego Absaloma i na nim objawić swoją suwerenną władzę. Choć Absalom miał po swojej stronie większość ludu Izraela, choć radził się najroztropniejszych doradców, to jego posunięcia nie miały szans powodzenia, gdyż miał przeciwko sobie wszechmogącego Boga, przed którym, jak czytamy, nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada. Przypowieści Salomona, 21 wiersz, 21. rozdział i 30 wiersz. Albo jak według Biblii Gdańskiej czytamy nie masz mądrości, ani rozumu, ani rady przeciwko Jahwe. Siedemnasty rozdział drugiej księgi Samuela opisuje poczynania kilku mało znanych postaci, które są narzędziami Bożego dzieła opatrzności. Chuszaj Arkijczyk, o którym ostatnio czytaliśmy, bliski przyjaciel Dawida, jest najznamienitszym z nich i w świetle jego wkładu w klęskę Absaloma łatwo jest nam pominąć i nie docenić zaangażowania i poświęcenia pozostałych osób wymienionych w tym rozdziale. To jest jednak kardynalny błąd. Bóg nie posługuje się jedynie wybitnymi jednostkami do realizacji swoich planów, ale powołuje wielu pracowników którym powierza rozmaite zadania. Kiedy Huszaj dowiedział się o przebiegłej, podłej, a zarazem genialnej radzie Achitofela, z Bożą pomocą odwiódł Absaloma od wdrożenia jej w życie. Jednak albo został wyproszony z dalszych obrad doradców Absaloma, albo nie był przekonany, czy Absalom nie zmieni zdania, i w związku z tym postanowił ostrzec Dawida i wezwać go do jak najszybszego przekroczenia Jordanu, gdzie będzie bardziej bezpieczny. Czytajmy od wiersza 15. Następnie opowiedział Huszaj Sadokowi i Ebiatarowi kapłanom. Tak a tak doradził Achitofel, Absalomowi i starszym Izraelskim, a tak, a tak doradziłem ja. Teraz więc poślijcie jak najśpieszniej następującą wiadomość Dawidowi. Nie zatrzymuj się tej nocy przy brodach jordańskich na pustyni, lecz przepraw się, aby nie został pochłonięty król wraz z całym zbrojnym ludem, który jest z nim. Jonatan zaś i Achimaas Mieli stanowisko przy Ain Rogel. Tam przychodziła zwykle służąca i przynosiła im wiadomości, które przekazywali królowi Dawidowi, gdyż nie było im wolno pokazywać się w mieście i do niego przychodzić. Lecz pewnego razu dostrzegł ich pewien Pacholik i doniósł o tym Absalomowi. To też oni, Obaj szybko pobiegli i przybyli do domu pewnego męża w Bachurim, który miał na swoim podwórzu studnię. Oni tedy do niej się spuścili, a jego żona wzięła płachtę i rozpostarła ją nad otworem studni i nasypała na nią krup, tak że nic nie można było zauważyć. Gdy zaś słudzy Absaloma przyszli do tej kobiety, do jej domu i zapytali, gdzie są Achimas i Jonatan? Kobieta ta odpowiedziała. Poszli dalej, ku strumykowi. A gdy oni, przeszukawszy domostwo, nie znaleźli ich, powrócili do Jeruzalemu. Po ich odejściu wyszli oni ze studni i ruszyli i zanieśli królowi Dawidowi wiadomość, mówiąc, wyruszcie i przeprawcie się szybko przez rzekę, gdyż Achitofel taką a taką radę przeciwko wam Obmyślił. Wyruszył tedy Dawid wraz z całym ludem, który był z nim, i przeprawili się przez Jordan. Do świtu nie brakowało ani jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan. Zauważcie, jak szczegółowo, Boże Słowo, opisuje ten jakże pozornie nieznaczący epizod. Czasami w jednym wierszu biblijnym znajdujemy opis ogromnych spraw, długich okresów czasu, a tutaj mamy tyle wierszy opisujących jakiś taki epizod. Ale wiemy, że Pan Bóg najmniejszej joty nie dał w swoim słowie bez celu. Najmniejsza kreska nie znajduje się w Jego słowie bez Bożego nakazu i natchnienia. A więc musimy się zatrzymać nad tym, co tu jest napisane i rozważyć to, co tak szczegółowo przez Ducha Bożego zostało tutaj natchnione, aby zostało spisane. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, po co to wszystko? Po co ten cały w ogóle zabieg z tymi szpiegami, z tym wysyłaniem jakichś ludzi, niesieniem wiadomości do Dawida? Przecież Absalom nie usłuchał rady Achitofela i nie ruszył za Dawidem. Nic by się nie stało, gdyby Dawid spokojnie przenocował po zachodniej stronie Jordanu, a następnego dnia przeprawił się na drugą stronę. Z naszego punktu widzenia nie trzeba było narażać tej bezimiennej służącej Jonatana, Achimasa, ani tej całej rodziny z Bachurim. Przecież sam Bóg czuwał nad Dawidem, i kierował kroki Absaloma do jego zguby, jak czytaliśmy w wierszu XIV. Tak łatwo się mówi, gdy się czyta historię, ale kiedy historia się rozgrywa, to wszystko nie jest takie proste i oczywiste. Ci ludzie narażali swe życie, by ratować Bożego Pomazańca i ich służba nie była ani daremna, ani Niedoceniona. Każdy czyn wiary na rzecz Bożego Wybrańca, każdy czyn wiary, który ludzie wykonują w posłuszeństwu Bogu, nie zostanie zapomniany, ale jest szczegółowo zapisany w Bożej Kronice. Wierzycie w to, że Bóg ma w niebie księgi? Niekoniecznie literalne księgi ale ma księgi, w których zapisuje każdy najdrobniejszy nasz czyn, każde nasze słowo, każdą naszą myśl. Oto czytamy, że w dniu sądu będą otwarte liczne księgi, w których zapisane jest wszystko, co ludzie czynili. Jest jedna księga, księga życia, w której zapisane są imiona tych, którzy są zbawieni, ale są też liczne księgi, w których zapisane są wszystkie Ludzkie czyny, więcej ludzkie myśli, motywy serc, rzeczy ukryte. To wszystko jest szczegółowo zapisane w niebiosach. I przyjdzie dzień, kiedy te księgi zostaną otwarte. I czytamy, że martwi, którzy powstaną, będą osądzeni, każdy z nich na podstawie tego wszystkiego, co jest napisane w księgach. A więc jest Boża Kronika. I w Wielki Dzień Sądu dowiemy się o wielu nieznanych bohaterach wiary, którzy otrzymają słowa pochwały i sowitą zapłatę za swój trud. Zarówno Huszaj Arkijczyk, jak i ci kapłani, jak i ta bezimienna służońca, która zaniosła wiadomość do Jonatana i Achimasa, byli częścią Bożego planu i każdy z nich miał swoje zadanie do wykonania. Ta służąca nie byłaby w stanie wykonać zadania Huszaja, ale też Huszaj nie mógł podjąć się jej, w cudzysłowie, drobnej usługi. Każdy z nich otrzymał szczególne zlecenie i stosowne obdarowanie do jego realizacji. Ponadto zauważmy, jak niepomyślnie rozwijała się ta historia. Jakiś pacholik, czyli służący, zauważył Jonatana i Achimasa przy Ain Rogel, gdzie się ukrywali. Doniósł na nich Absalomowi, który wysłał za nimi swoje sługi, aby ich pojmali, właśnie wtedy, gdy otrzymali tę ważną wiadomość od Huszaja. Uciekając przybyli do domu pewnego męża w Bachurim, gdzie ukryli się w studni. Gospodyni sprytnie zamaskowała ich kryjówkę, a następnie nakłamała posłańcom Absaloma, aby ocalić ich życie. Znowu te kłamstwo. Zauważyliście ile razy w tej historii Dawida spotykamy się z krętactwem i kłamstwami i oszustwami? Znowu kłamstwo, którym w cudzysłowie dobrzy ludzie posługują się, aby ratować życie. Mamy z tym problem. Jak można posłużyć się czymś złym, żeby dokonać czegoś dobrego? I ten temat już niejednokrotnie poruszaliśmy i zmagaliśmy się z nim, przyglądając się poczynaniom Dawida i powiem tylko tyle, że to, co jest złem w ogólnym sensie, w pewnych sytuacjach, staje się usprawiedliwioną koniecznością. Położne, okłamujące Faraona, by ratować hebrajskie niemowlęta. Nierządnica Rahab, ukrywająca szpiegów Wierycho. Jonatan, syn Saula, ratujący Dawida. To tylko nieliczne przykłady ludzi, którzy w obliczu zła zdecydowali się na kłamstwo, aby zapobiec dalszemu złu. Słowo Boże mówi nam, że mamy być posłuszni władzy, ale są sytuacje, gdy władza występuje przeciwko Bogu i wtedy musimy złamać to przykazanie, by być posłusznym władzy, aby zachować posłuszeństwo wobec Boga. Żony mają być uległe swym mężom, ale gdy ci mężowie zmuszają je do grzechu, to muszą się im przeciwstawić. W szabat obowiązywał całkowity zakaz pracy, ale kiedy zwierzę wpadło do studni, należało złamać ten zakaz i ratować to zwierzę. Podobnie w każdej innej sytuacji ratowania życia. Wiem, że jest to śliski temat i łatwo o liczne nadużycia i usprawiedliwiania zła i tego musimy się strzec, ale nie możemy bezmyślnie trzymać się litery prawa. Tak jak szabat został stworzony dla człowieka, a nie odwrotnie. Tak prawo zostało dane, by chronić człowieka, by przekonywać go o jego grzechu i potrzebie Zbawiciela, a nie po to, żeby bezdusznie posługiwać się prawem ku zgubie ludzi. To z wyrachowaniem czynili ślepi faryzeusze i uczeni w piśmie. Strzeżmy się ich błędu. I Jeszcze jeden znaczący epizod znajdujemy w ostatnich wierszach tego rozdziału. Przeczytajmy jeszcze wiersze od 28 do 29. Gdy zaś Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby Amonickiej, i Machir, syn Amiela z Lodabar, i Barzilaj Gileadczyk z Rogelim, nazwozili pościeli, derek, czasz, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, bobu, soczewicy, miodu, śmietany, owiec, serów krowich dla Dawida i dla jego zbrojnego ludu, który był z nim na zaopatrzenie. Pomyśleli sobie bowiem, lud zbrojny jest głodny, zmęczony i spragniony Marszem przez pustynię. Machanaim znaczy dwa obozy. Wiecie, kto nazwał to miejsce w ten sposób? Tak nazwał to miejsce wiele, wiele lat wcześniej patriarcha Jakub, kiedy wracał do domu po latach służby u Labana i przygotowywał się na spotkanie ze swoim bratem Ezawem. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej w 32 rozdziale, że tam spotkali go aniołowie Boży, Jakub nazwał to miejsce Machanaim, dwa obozy, jego obóz i obóz aniołów bożych. Tutaj także Bóg posyła na spotkanie zmęczonego i zalęknionego Dawida trzech aniołów, trzech posłańców Bożego pocieszenia, zachęty i zaopatrzenia. Szobi, Machir i Barzilaj. Trzej aniołowie. Kim byli i co o nich wiemy? Szobi, którego imię znaczy biorący w niewolę, był poganinem, amonitą, synem Nahasza. Pamiętacie Nahasza? Nahasz, amonita, znaczy wąż. To był król amonitów, który lata wcześniej, jeszcze za czasów króla Saula, zaatakował Jabesz Gileackie, i chciał wyłupić im oczy. Jednak Saul wyruszył na ratunek Jabesz Gilackiemu i dał solidnego łupnia amonitom. Po śmierci Nachasza jego syn Hanun odesłał pokojowych posłańców Dawida, pamiętacie jak? Z ostrzyżonymi brodami i obciętymi do pośladków szatami, co skończyło się kolejną wojną i wielką porażką amonitów. I oto Szobi, kolejny syn Nahasza, jest pierwszym aniołem zaopatrzenia dla Bożego posłańca Dawida. Ha, cóż to za dziwny Boży posłaniec zaopatrzenia. Machir, którego imię znaczy handlarz, był synem Amiela z Lodabar. W Lodabar ukrywał się Mefiboszet. Chromy na obie nogi, potomek Saula, syn Jonatana, któremu Dawid, jak wiecie, okazał wielką łaskę i przyjął go do swojego domu jak jednego z własnych synów. Ale więcej, jak poczytacie dokładniej i sprawdzicie, dowiecie się, że Machir był bratem Batrzeby, żony Uriasza Hetejczyka, która została po jego zabójstwie żoną Dawida. Amiel był ojcem Batrzeby i uwaga, synem Achitofela. Ha. Trzecim aniołem był osiemdziesięcioletni Barzilaj, staruszek, Izraelita z Giladu, którego imię znaczy człowiek z żelaza. Zobaczmy, jak różnymi ludźmi Posłużył się Pan Bóg, aby pokrzepić i zaopatrzyć swego utrudzonego sługę Dawida. Bóg ma swoje środki, swoje sposoby, swoje źródła swoich ludzi, którzy w stosownym czasie wypełniają dane im przez Boga powołanie i przeznaczenie. My lękamy się i trworzymy się, co to będzie, co to będzie. Co będziemy jeść? W co będziemy się ubierać? Gdzie będziemy mieszkać? A co z pracą? A co zrobimy w razie choroby czy innego nieszczęścia? Martwimy się i troszczymy o nasz byt jak poganie, którzy nie znają Boga, który obficie karmi ptaki niebieskie i strojnie przyodziewa lilie polne. Skąd wziąć legowiska, naczynia, niezbędny sprzęt i pokarm dla zastępu Dawida na takim pustkowiu? Ano Bóg posyła mu trzech aniołów, biorący w niewolę syn węża, handlarz, syn Achitofela i osiemdziesięcioletni człowiek z żelaza. Oni są gotowi, by usłużyć Bożemu Pomazańcowi. Pamiętajmy, że nasz Pan nie zostawia nas i nie opuszcza, ale jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Troszczy się o swój lud, zaopatruje go i ma niewyczerpane środki realizacji wszystkich swoich dobrych zamierzeń wobec nas. Popatrzmy na te wszystkie wymienione w tym rozdziale osoby, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do objawienia Bożej opatrzności. Nabierzmy otuchy i dalej wytrwale pielgrzymujmy z wiarą, pamiętając o niebiańskim Ojcu, którego niewidzialna ręka jest zawsze nad nami, prowadząc, chroniąc i zaopatrując. Jemu niech będzie wieczna chwała. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, każdy fragment tego słowa. Te miejsca, które niosą tak oczywiste poselstwo i te miejsca, w których musimy się dłużej zatrzymać, aby dostrzec bogactwo, aby usłyszeć Twój głos, aby doświadczyć Twego pokrzepienia, Twojego napomnienia, Twojej zachęty. Karmisz nas Swym Słowem, Panie, dlatego że miłujesz swój lud i chcesz, byśmy żyli życiem wiary, zaufania do Ciebie, który troszczysz się o swój lud, który jesteś dobrym Ojcem, i którego dobra ręka opatrzności nie jest zbyt krótka, aby nam pomóc w tych sytuacjach, gdzie jesteśmy słabi, gdzie jesteśmy złamani, gdzie jesteśmy bezsilni, bezradni. Mamy u Ciebie pomoc w każdym czasie, w każdej jednej sytuacji. I modlę się, kochany Panie, byś umacniał naszą wiarę, abyśmy nie byli jak poganie, którzy nie znają Ciebie. Którzy ciągle narzekają, którzy ciągle się boją, którzy ciągle się troszczą o te rzeczy, które dzisiaj są, a jutro ich nie będzie. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie. Ufać Tobie, który troszczysz się o lilie polne, które są w piec wrzucone. Który troszczysz się o ptaki, który troszczysz się o najdrobniejsze atomy, z których zbudowany jest ten świat. O ileż bardziej o nas, obyśmy nie byli małowiernymi. Obyśmy, Panie, ufali Tobie i wielbili Ciebie i patrzyli w przyszłość z nadzieją i z ufnością w Boga, który ma o nas staranie, który miłuje nas i który, jeśli darował swego Syna, jakżeby wraz z Nim nie miał darować wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Panie, modlę się, abyśmy świadomi tego, że i nas czekają wyzwania, świadomi tego, że i na nas przychodzą różne doświadczenia bolesne, trudne chwile, tak jak na Twego sługę Dawida, Obyśmy w tym wszystkim nie tracili wiary i nadziei. Obyśmy będąc uciskani z każdej strony, nie stali się ludźmi zgorzkniałymi, nie stali się ludźmi pozbawionymi wiary. Panie wzmocnij naszą wiarę. Pomóż nam widzieć te zastępy, które są wokół nas i których jest więcej niż tych, którzy są przeciwko nam. Pomóż nam ufać w twoich aniołów zaopatrzenia. W Twoich posłańców, których masz w różnych miejscach i z niespodziewanych stron potrafisz ich przyprowadzić do nas. Modlimy się, kochany Panie, byś umacniał naszą wiarę w Ciebie, w Twoje możliwości, byśmy polegali na Tobie i wielbili Ciebie i byli też sami gotowi, byś nas używał. W tej mierze, do jakich nas przeznaczyłeś, Panie, czy to do rzeczy wielkich, widocznych, znaczących, czy do rzeczy małych, które może w oczach ludzi nie mają wielkiego znaczenia, ale nie uchodzą Twojej uwadze, ale wszystkie je zapisujesz skrupulatnie w Twojej księdze. I przyjdzie dzień, kiedy dasz hojną odpłatę tym wszystkim, którzy Ci wiernie służą. Pomóż nam, Panie, być wiernymi w małym, być wiernymi w tym, do czego nas powołałeś, do czego nas przysposobiłeś. Zachowaj nas od porównywania się z innymi, zachowaj nas od pożądania rzeczy zbyt wielkich dla nas. Daj nam łaskę, Panie, być wiernymi Tobie w tym wszystkim, do czego Ty nas powołujesz i do czego Ty nas przysposabiasz. Modlimy się o to, Boże, za nas samych, za Twój Kościół, aby żaden członek ciała nie był bezużyteczny, ale żebyśmy wszyscy wykonywali przeznaczone nam zadanie abyśmy wszyscy współuczestniczyli w tym dziele budowania Twojego ciała, budowania Twojego Królestwa, do którego nas powołałeś w Jezusie Chrystusie. Tobie, Panie, oddajemy chwałę i cześć i dziękczynienie. Dobry Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.